Rolnictwo precyzyjne jest no, bardzo konkretnym i bardzo poważnym wyzwaniem, które stoi przed nami wszystkimi, bo nie stać nas na to, żeby rozrzucać pieniądze po polu. W przypadku rolnictwa precyzyjnego są jednak dwa elementy. Jeden element to jest, aby maszyna wiedziała, w którym momencie jest i czy tam była już wcześniej, czyli zagadnienia związane z GPS-em, a z drugiej strony automatyka powodująca to, że maszyna będzie pryskać tam, gdzie powinna, a nie tam, gdzie nie powinna. Który z tych elementów jest ważniejszy? No Myślę, że oba te elementy są dzisiaj dla rolników bardzo ważne. Jeżeli ktoś mówi, że, że nie stać go na to rolnictwo precyzyjne, no to jest w dużym błędzie, wręcz, wręcz przeciwnie. No coraz częściej nasi rolnicy, nasi klienci mówią o tym, że nie stać ich na tego typu oszczędności, żeby nie kupować tutaj systemów rolnictwa precyzyjnego, bo te systemy przekładają się na realne oszczędności, tak? na oszczędności... 8% na środkach ochrony roślin, 6% na paliwie, na poświęconym czasie i zwiększają też produktywność naszych maszyn nawet o 14%. No 8% na środkach ochrony roślin, no to przykładowo opryskiwacz taki z tych średnich, gdzie jeden wlew kosztuje około 1000 zł, sama chemia, no to to jest prawie stówka, tak? Dokładnie tak. No tutaj z, z wyliczeń wynika, że na każdym hektarze możemy zaoszczędzić nawet 150 zł, a więc łatwo, łatwo przeliczyć, jakie te oszczędności będą w naszym gospodarstwie. Tutaj mówię oczywiście nie tylko o środkach ochrony roślin, a więc o, o systemie automatycznej kontroli sekcji, ale również o automatycznym prowadzeniu maszyn. Przy takim systemie zawsze wykorzystujemy pełną szerokość roboczą naszych maszyn, a więc pracujemy na tak zwanej pełnej kosie w naszym kombajnie, wykorzystujemy pełną szerokość naszego rozsiewacza, naszych maszyn uprawowych, a więc tutaj są również bardzo duże oszczędności. Kolejną kwestią ważną dla rolników na pewno jest system telematyczny, a więc monitorowanie tego, co z maszynami się dzieje. I tutaj wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, posiadając system JD-Link. Jest to swego rodzaju bramka telematyczna, która przekazuje za pomocą sieci telefonii komórkowych wszystkie informacje dotyczące naszej maszyny, a więc zużycie paliwa, obciążenie silnika, pracę w danym trybie przekładni, czy była to praca w trybie automatycznym, czy manualnym, ręcznym, to wszystko możemy zobaczyć za pomocą systemu JD Link. Czyli teoretycznie i praktycznie jestem w stanie usiąść sobie wieczorem w domu, popatrzeć przez stronę internetową i zobaczyć, a tutaj chyba troszeczkę za bardzo pocisnęłam ciągnikiem, bo mi spalił więcej niż powinien, tak? Dokładnie tak. No w takim systemie zobaczymy to podwyższone spalanie, z tego względu, że możemy wybrać zakres czasowy, jaki nas interesuje, aby dane wyeksportować, aby te dane uzyskać. Oczywiście widzimy Widzimy dane ciągnika, które mają wpływ na to spalanie, a więc praca na danym trybie przekładni, informacja czy ciągnik pracował w trybie, w trybie automatycznym na systemie AutoTrack, czy takiego systemu nie wykorzystywał, mimo że jest on dla, dla wielu naszych ciągników wyposażeniem fabrycznym, a nawet widzimy średnie obroty silnika, więc no, na pewno czynnik najbardziej wpływający na to zużycie paliwa. No i prędkość pewnie też. I prędkość, prędkość podczas pracy, prędkość podczas transportu, ale też możemy zobaczyć współczynnik poślizgu kół a więc czas, czas, w jakim te koła nie miały przyczepności z gruntem, co może skłonić nas do refleksji, że na przykład ciśnienie w naszych oponach jest również za wysokie. Czyli byłaby to różnica pomiędzy wskazaniami GPS-a, a wskazaniami obrotów koła? Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o prędkość, to GPS zawsze będzie najdokładniejszy, ale mówię tutaj o samym, o samym poślizgu kół, tak? no, co na pewno wpływa również na, na zwiększone spalanie takiego ciągnika. Wracając jeszcze do samych maszyn i urządzeń, jakie obecnie proponujecie maszyny do rolnictwa precyzyjnego? No, jesteśmy firmą, która jest przede wszystkim kojarzona z ciągnikami, aczkolwiek no, w naszym portfolio znajdują się praktycznie wszystkie maszyny, na których możemy te systemy rolnictwa precyzyjnego wykorzystać, a więc są to na pewno kombajny wyposażone w dokładne systemy monitorujące to co z tym ziarnem się dzieje. Oczywiście, no tutaj podstawą jest zawsze system autotrack, a więc system automatycznej prowadzenia maszyn, ale bardzo ważny system to również automatyczna kontrola sekcji w naszych opryskiwaczach, które również w ofercie mamy, opryskiwacze mniejsze od 2400 litrów, po największe modele nawet 6200 litrów, a więc, a więc tutaj jesteśmy pewni, że możemy zaspokoić potrzeby większości gospodarstw. Kontrola sekcji, czyli automat będzie nam włączać lub wyłączać poszczególne 3-metrowe sekcje, czyli sześć dysz, ale poszczególnych dysz każdej z osobna się jeszcze chyba nie da. Jeszcze, jeszcze się nie da, w naszej ofercie posiadamy no, tutaj sekcje 3-metrowe, które... Już wpływają na bardzo duże oszczędności tych środków, środków ochrony roślin, środków chemicznych, nawozów płynnych również, tak? No bo tutaj rolnicy zauważają, że to jest najważniejsza maszyna w gospodarstwie na pewno. No i tutaj korzystamy z naszych systemów, jeżeli chodzi o odbiornik satelitarny. Wprowadziliśmy na rynek nowy model Starfire 6000, który korzysta zarówno ze satelitów GLONASS, jak i GPS. Czyli zarówno rosyjskich, jak i całej reszty świata. Jak i amerykańskich, <śmiech> jak i całej reszty świata, a więc, a więc tutaj pogodziliśmy te, te dwa mocarstwa w naszych odbiornikach satelitarnych, dzięki czemu mamy darmową dokładność 15 cm. Oczywiście dla bardziej wymagających zabiegów no tutaj możemy zaproponować dokładność nawet 3 cm, bądź nawet dokładność kinematyki w czasie rzeczywistym, a więc sieci RTK mobilnej bądź radiowej, gdzie dokładność wynosi 2,5 cm. No tak, ale ta dokładność do 15 cm, no czyli w przybliżeniu mówiąc do jednego rządka posianej pszenicy, no to naprawdę czy potrzeba więcej? No myślę, że więcej nie potrzeba, a tak naprawdę no tutaj kluczem do sukcesu jest równe posianie, tak, a więc, a więc no, równa odległość pomiędzy poszczególnymi przejazdami opryskiwacza, bo to, bo to jest często problem, gdzie wykorzystywane jest pojedyncze wyłączanie dysz opryskowych, które są najczęściej rozmieszczone co 50 cm. Jeżeli mamy pewność, że, że nasza uprawa została zasiana równo, no to w tym momencie nie będzie potrzeby wyłączania sekcji opryskowych podczas jazdy prosto, tylko oczywiście na, na uwrociach, na klinach, gdy, gdy pole staje się nierówne.